XPi Audioblog Audioblog nowych technologii. Na program zaprasza Creative. Realny dźwięk w wirtualnym świecie. Zestawy głośnikowe za kilkadziesiąt tysięcy lub za kilkaset złotych. Słuchawki do uszne lub na Każdy dobiera urządzenie audio do swoich potrzeb i możliwości finansowych. A jakich słuchawek używa Maciej Januszko z zespołu Mech? A ja mam takie, które powodują bardzo sympatyczne dźwięki w dole, ale ja też lubię zawsze trochę więcej góry i dlatego takie mam właśnie upodobania. Cały numer polega na tym, że słuchawki stanowią ostatni etap przed konsumpcją. Wzmacniacz czy jakiekolwiek źródło, po pierwsze powinno być pozbawione wszelkiej możliwości korekcji. I wzmacniacze jakieś typu 30, 35, 40 tysięcy złotych, lampowe, które są już absolutnie audiofilskie, one nie mają jakiejś gałki wysokich, średnich czy niskich tonów. Cały problem polega na jak najwierniejszym przeniesieniu tej muzyki z nośnika do ucha. Czyli wszystko jest ważne, najważniejsza nie miałaby być ta muzyka, prawda? Ale my, odbierając jakiś produkt w postaci nośnika, to domyślamy się w zasadzie, jak to miało być tak naprawdę, jak to sobie autor wymyślił. I w zależności od tego, przez co to przejdzie, to taki my dostaniemy efekt. Jeden słyszy w ten sposób, na innym sprzęcie ktoś słyszy trochę inaczej. I właśnie największym problemem chyba w całym tym interesie to jest optymalizacja tego, żeby dojść do jakiegoś poziomu, gdzie autor powie, o właśnie, tak chciałem, żeby to brzmiało. Razem z Maciejem Januszko z zespołu MECH słuchaliśmy muzyki wykorzystując stereofoniczną kartę dźwiękową Xmod. To takie małe pudełko, które po podłączeniu do komputera nie wymaga instalacji sterowników i może współpracować z odtwarzaczem MP3, telewizorem, a nawet telefonem komórkowym. To jest taka historia, która jest marzeniem każdego kompozytora i producenta nagrań. Ten niewielkiego wyglądu aparat, ale wielkiego ducha powoduje, że wszystko to, co zostało nagrane, można przedstawić słuchaczowi, ponieważ wiele sprzętów jest takich, że płytak, czy nośnik, czy mp3, cokolwiek, którego słuchamy, możemy się tylko domyślać pewnych rzeczy, że tam gra jakiś instrument, powiedzmy, harfa czy jakieś przeszkadzajki, a tutaj przy pomocy tego urządzenia te wszystkie ślady i wszystkie dźwięki, które mamy w aranżu możemy usłyszeć i naprawdę wrażenie jest piorunujące i nie trzeba się niczego domyślać. No to jest właśnie to, o czym każdy, kto nagrywa płytę marzy, żeby to zgranie, ta produkcja i każdy smak, który tam został umieszczony dotarł do słuchacza. Był to XY Audio Blog. Creative. Technologie wyprzedzające czas.